siedzę i myślę siedzę i myślę co zrobić siedzę i myślę co zrobić, żeby nie robić nie będzie podcastu, mam dość zepsuję swój komputer wszystko było w nim przyjściu w tenko siedzę i myślę nie wiem co zrobić szanić ten podcast <grym> ja już nie chcę mamo Mój komputer się zepsuł. W zasadzie to ja go zepsułem. W zasadzie tym moimi małymi paluszkami dotknąłem tam, gdzie nie powinienem i... się stało. Pękło. Rozlutowało się i się zepsuło. Wszystko tam było, co chciałem. im co miałem. Co teraz? Nie będzie podcastu. Dosyć tak. Przecież nie mogę słuchaczy zawieść. Jak co wtorek? A jak ktoś się rano obudzi i ściągnie, i wejdzie, i zobaczy, że nie ma podcastu, to co? Jak ja potem sobie w twarz spojrzę następnego dnia, jak ktoś powie, że miał nieudany dzień, bo nie było we wtorek podcastu? No, no jak tak można? Żeby wtorek bez podcastu? Gocha powie, że śniadanie nie smakowało. Czerwek powie, że dzień był zepsuty i wjechał tramwaju, i się nudził, Piotr z Krakowa powie, że na rynku nie lał konik bo podcastu nie było jeszcze 150 osób innych powie, że w ogóle zepsułem dzień no bo nie było podcastu no bo wtorek bez podcastu to, to nie wtorek, no no i co mam zrobić? no co? nie wiem miało nie być podcastu tak myślałem ale będzie jak to wtorek jak zawsze jak mogę to zrobię nędza nędza dzisiaj będzie 73 odcinek serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy będzie nędza miał być piękny wiosenny odcinek będzie nędza Zapraszam. Nie dla Sokołów, nie, nie, dla, nie dla Mew, nie, nie, dla, nie dla wróbli, wróbli nie, nie, nie dla Wron, dla. Dawid Filipczynski, podcast tylko dla orłów. Nie. To już było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 Niesamowity i niesamowicie przystojny, fajny, miły, sympatyczny I w ogóle Gita jest podcaster, aczkolwiek z gównianymi palcami, które psują laptopy Nie wiem co dzisiaj będzie w podcaście Miałem taką ochotę zrobić podcast dzisiaj, fajoski, taki zajefajny Takie nowo twórstwo słyszałem ostatnio Ale nie wiem jak będzie, po prostu nie wiem jak będzie Płytaszki wokół śpiewają Wiosna, wiosna, wiosna. Jedyny dobry punkt tego podcastu to jest to, że mamy wiosnę. Serdecznie witam w pierwszym wiosennym podcaście. Witam tych, którzy słuchają mnie w Polsce, czyli Marcina, Kamila, Czerwka, Bartka, Dorotę oraz mnóstwo, mnóstwo innych ludzi związanych z podcastingiem jakkolwiek w Polsce. Oraz witam tych, którzy słuchają mnie poza granicami Polski, jak Jeff... Um, z Denmarkowni, czyli z Danii, jak e, na przykład kto tam mnie słucha? Kto mnie słucha jeszcze? No, tam w Australii widziałem dużą kropkę. Biedron, pozdrawiam Biedrona, on tam w Kalifornii, teraz robi się um, on, oh, taki American, więc, więc pozdrawiam. Proszę nie oczekiwać po dzisiejszym podcaście niczego wielkiego. Podcast będzie po prostu wiosenny, 73 podcast. Jak to wszystko wyjdzie zobaczymy. W każdym razie chciałbym, żeby było troszeczkę informacji o Irlandii, bo się dzieje. Będzie troszeczkę o moich nowych fascynacjach, nie, nie dziewczynami, nie będzie nic o dziewczynach. Coś tu serysuję. Co, ja, co mam gadać, nie rysuję. Będzie o mojej nowej fascynacji filmami, czyli będzie o Lost i o czymś jeszcze ekstra. Nareszcie będzie o Lost, bo już gadam, że będzie od trzech tygodni i nie ma. No i tyle. Nie wiem, co jeszcze. Będzie dużo dzisiaj piosenek wiosennych, bo chyba nie chce mi się gadać. Dzisiaj mam syndrom Wałęsy, czyli chcę, nie chcę, ale muszę. Albo no to tak jak Witkosiu ostatnio, że Zanudzała, i, i, ale nawet mu wyszło. Więc, więc czasami takie podcasty, które, które nie powinny się ukazać, to czasem okazują się. O, coś co tu robię? To czasem się okazują, że są całkiem, całkiem niezłe. Zatem zapraszam moich drogich wszystkich słuchaczy i słuchaczki i słuchawki na podcast numer 73. Ale zanim na dobre zaczniemy podcast. Wróćmy do odcinka sprzed roku i z genialnego utworu, który zaprezentował nam wtedy jeszcze podcaster Szczepan Rzeczyszczykiewicz, zwany także... Z, zwany także... Jak on był zwany? Szczepanem. Po prostu, po prostu. Dzisiaj się połączę, trzy minuty. Piosenka. Jedziemy. Zdachu. Szanowny słuchaczu. za chwilę staniesz się uczestnikiem satelitarnego przekazu stereofonicznego. Nie reguluj swojego odbiornika. Kanał lewy. Kanał prawy. Dla wyrównania poziomów między dwoma kanałami podajemy jednakowy sygnał. Północ. Fana chciałby się, że w twórczości naszego irlandzkiego kierownika rodem z Pierlandii nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić wszystkich na najciekawszy, najzabawniejszy i najbardziej odjechany podcast nie tylko dla Orów. Filipowi słodził Piotrek z dalekiego Krakowa. Halo? Zygmunt? Źle się słyszę! Tu Rysiek! Rysiek!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 Moi drodzy słuchacze, mówię ja. W dzisiejszy wiosenny wieczór nagrywam podcast 73. Zanim przejdę do piosenki, która była najpopularniejsza w roku 73, bo pamiętacie, moi drodzy, że od przed, przedostatniego odcinka jest taki nowy cykl, czyli jaki numer podcastu, taka piosenka z tego roku. Ale zanim do tego dojdę... Mam nadzieję, że zauważyliście już, że mam nowe promosy, takie już fajniejsze, bardziej bardziej profesjonalne takie. I hasło przede wszystkim, podcastu na wiosnę to jest podcast nie tylko dla orów, podejdź bliżej. I właśnie przed chwilą usłyszeliście jednego z, może przyszłych podcasterów, cholerka wie, zobaczymy co z tego będzie. Piotrek z Krakowa, właśnie tak, podejdź bliżej, czyli... Słuchacze podchodzą bliżej podcastu. Podcast podchodzi bliżej słuchaczy. Będziemy, mam nadzieję, spotykać się częściej ze słuchaczami. Nie tylko drogą organoleptyczną, ale także drogą audiofilską. Mam nadzieję, jest już parę, jest już parę mm, takich linków, sznurków zaciągniętych do słuchaczy, i mam nadzieję, że w kolejnych podcastach usłyszycie kolejnych słuchaczy, którzy wydadzą głos Było już tak trzy odcinki temu nie wiem czy pamiętacie moi drodzy um, taki przyjemny był głos Przemka i jego dziewczyny Uli Tak, to był jeden jeden ze słuchaczy, który napisał do mnie list pozwolę sobie przytoczyć ten list zaraz po piosence która była najpopularniejsza w roku 73 Czyli podcast nie tylko dla orłów Podejdź bliżej Zapraszam na wiosenne wydanie I Filipa gadanie Jedziemy, zapraszam Chyba mi się humor poprawił Pomimo tego, że Chyba, że, że jestem w tak beznadziejnej sytuacji Że nagrywam No nad czymś co jeszcze, Czego jeszcze nie zepsułem Ale muszę po prostu zostawać dłużej w pracy a, i robić to w pracy po godzinach, a nie w domu, na kolanach, u boku przemiłej blondynki. Dobrze, podcast nie tylko dla orów. Podejdź bliżej. Zapraszam. jest po prostu czadowy. No, super gość. A jaki przystojny. Wiesz, on mi się dzisiaj śnił. Uwielbiam Filipa. Ja też. W każdy wtorek podcast Nie Tylko Dla Orłów zaprasza Filip Dawidziński. Słuchajcie podcastu Nie Tylko Dla Orłów. Reklama. Ej, ziomek, łap mikrofonek. Łap mikrofon. Łap mikrofon. www.podcasting.com.pl Macie przeogromny zaszczyt wysłuchać podcastu. Na szagę. Który kręcą dla was? Dorota? I Bart. To ja jeszcze raz <laughs> O! Widzę, że Pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj, w tej chwili słuchaczom, przez milionami słuchaczy.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 Dzień dobry, mówi Marek Zagańczyk. Witam serdecznie. W naszych comiesięcznych podcastach, dziesięciominutowych audycjach, będziemy opowiadać o nowościach książkowych zeszytów, spotkaniach autorskich, nowych numerach pisma. Mamy nadzieję, że będą nas Państwo słuchać z przyjemnością. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie www.zeszytyliterackie.pl w kobiet. Ale w tym mieście jest tylko jeden interesujący podcast. Nie tylko dla orłów. Podoba mi się to, co panowie mówią. Ciocia? Tu Maciuś. Wiem, że miałem odezwać się jakiś rok temu, ale ciągle coś mi wypadało. Ostatnio byłem praktycznie nieprzytomny. Teraz jestem w takim pensjonacie na szkoleniu. Nie, jeszcze się nie opalałem, ale mam tu basen pod ręką. Serdecznie witam po piosence. Podcast nie tylko dla Troszeczkę głos mi się zmienił. Wczoraj nagrywałem pierwszą część podcastu, dzisiaj nagrywam drugą część. Słyszycie, moi drodzy, że dzisiaj mam bardzo, bardzo taki kuszący głos. A propos Marwina Geja, którego piosenkę przed chwilą słuchaliśmy, a... Piosenkarz ten był bardzo, bardzo popularny właśnie na przełomie lat 60. i 70. w zasadzie nazywał się Martin Penac Gay Jr., urodzony w, 1932, w 1939 roku, dokładnie 2 kwietnia, czyli niedługo będzie rocznica jego śmierci. Zmarł biedaczek niestety w 1984 roku, ale z tego co pamiętam był bardzo, bardzo sławny. Był bardzo że tak powiem wziętym amerykańskim soul singerem i R&B był multi-instrumentalistą oraz, oraz po prostu pisarzem piosenek tak by można powiedzieć i przede wszystkim, co ważniejsze nagrywał pod um, nagrywał w wytwórni Motown właśnie przede wszystkim w latach 70 -tych. Tak to wszystko się zaczęło, Marvin Gay, Let's Get It On, wytwórnia Motown, jeśli pamiętacie, pochodzi z Detroit, a z Detroit pochodzi jedynie słuszny amerykański podcast Łukasza Witkowskiego. A propos Detroit, um, ja pracuję od ponad roku z pewną dziewczyną, która właśnie pochodzi z Detroit. Ma na imię Jen. Postaram się z nią niedługo coś e, a po prostu porozmawiać. Troszeczkę się krępuję jeszcze przed mikrofonem. Mam nadzieję, że to się wszystko uda zmienić. Ale Jen pochodzi z Detroit, niedaleko z Amtrumik, tam gdzie mieszka e, boski Luke. I zobaczymy, zobaczymy, jak, jak nam opisze wiosnę w Detroit. Taką prawdziwą, Wiosnę w Detroit, bo mam zamiar ją właśnie spytać, jak to jest naprawdę w Detroit, bo mam wrażenie, że Łukasz nasz od ponad półtora roku ściemnia, że jednak w Detroit nie jest tak źle albo tak dobrze, jak on mówi. Zobaczymy, mamy tutaj bardzo, bardzo bliskie źródło z Detroit, Jen, mam nadzieję, jak już wspomniałem, porozmawiać się z nią. Zatem podcast nie tylko dla Orłów, chciałbym powiedzieć teraz troszkę bliżej o tym, jak to było z tymi wszystkimi zajawkami, które z, z, moi drodzy słyszycie. Otóż e, zaprzyjaźnione studio Multifonika, które polecił mi już dość dawno Borys Kozielski, ale jakoś nie mogłem, nie mogłem się zdecydować, może nie na nagranie u nich rzeczy, ale miałem po prostu mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy na głowie i, i chciałem to wszystko zrobić porządnie, tak po poznańsku, żeby był ornóg i w ogóle, więc po prostu pewnego dnia wziąłem się, wziąłem mój kajecik w moim pięknym, już niestety zepsutym komputerze i napisałem treść do wszystkich, bodajże ich jest 5 albo 6 zajawek. Mam nadzieję, że nie, nie uznacie, że są może zbyt skromne albo jakieś takie mm, nie do końca dopieszczone. W każdym razie, jak i ja, pisząc te reklamki, tak i Studio Multifonica, której tutaj bardzo, bardzo dziękuję, jestem zadowolony z tych produkcji, aczkolwiek może jeszcze bym coś tam dodał, zmienił, ale to jesteśmy w stałym kontakcie i na pewno jeszcze coś się zmieni. Zatem wiosenna edycja podcastu nie tylko dla Orów, czyli podejść Bliżej. Słyszeliście jeszcze nie wszystkie moje nowe zajawki. Słyszeliście pierwszego słuchacza, który wydał głos, czyli pozdrawiamy tutaj Kraków. Także strona nie tylko dla orów. Bra bardzo proszę, mam nadzieję, że już jest zrobiona. W tym momencie, kiedy nagrywam, jeszcze nie do końca wszystkie rzeczy są a, dopięte na ostatni guzik, ale mam nadzieję, że strona przybierze troszeczkę bardziej a, cywilizowany kształt, gdyż na przykład Gosia ostatnio, Samosia, która... Można by powiedzieć wciąż jest terem, ale jakoś tak gdzieś tam się plącze w meandrach swojego życia i nie do końca ma czas, żeby usiąść z mikrofonem i, i wydać dźwięki. Zatem ona mi mówiła, że moja strona ostatnio jest fatalna i w ogóle... Zresztą moi bliscy, z którymi tutaj koresponduję, niektórzy zwłaszcza, a także podcasterzy widzieli już projekt strony, powiedzieli, że fajna już w ogóle, tylko dlaczego te biedronki tak tam na górze robią takie rzeczy różne dziwne. Nie wiem, czy będą biedronki takie, jak były w projekcie, bo niestety nie mam za dużo czasu w pracy i nie bardzo chcę zostawać w pracy po godzinach i robić to wszystko. Mam nadzieję, że strona... Może nie od samego początku wiosny, czyli od już chyba od tego momentu, kiedy słuchacie ten podcast. Na pewno funkcjonuje już pod nową szatą graficzną, ale jeszcze nie do końca chyba jest tak wszystko dopięte na ostatni guzik. Tak, by jeszcze powiedzieć o tym, że podcast nie tylko dla orów i hasło na wiosnę podejść bliżej, chciałbym się pochwalić, że stronę tutaj pomaga mi robić jeden ze słuchaczy, więc widzicie, podcast łączy ludzi, podcast łączy pokolenia, podcast łączy po prostu... Nas wszystkich. Mnie, z wami, drodzy słuchacze, jak i was, drodzy słuchacze z moją skromną osobą. Tak to wygląda. Hmm, Cześć, jeszcze dzisiaj w podcaście. Dzisiaj, jak już wspomniałem, troszeczkę za bardzo chciałem, a potem mi się już w ogóle nie chciało, przez to, że jestem w zasadzie wczoraj, byłem, przedczoraj byłem zdołowany przez to, że komputer mi się spsuł. No i nie wiem co dalej. Z przemionem z Hochlandera ostatnio rozmawialiśmy nad nowym zakupem, że już musi być nowy intelowski Macintosh, że już trzeba po prostu coś nowego wprowadzić, bo, bo cofanie się, że tak się wyrażę, do tyłu, czyli, czyli kupowanie powiedzmy tego komputera tej samej klasy, to już chyba mi nie grozi. Zatem cóż mniej pieniędzy będę wydawał na kosmetyki na pedikir, maniki, manikir i fryzjera będę musiał trochę zaoszczędzić pieniędzy na nowy komputer, tak to wygląda zatem mam nadzieję że wiosna będzie dla wszystkich owocna i przyjemna oj, coś, coś dzisiaj dzisiaj po pierwsze mam głos jakiś dziwny o też podoba mi się mój głos, dzisiaj jest taki przechrypły, strasznie jakoś tutaj mi wybiło to jabłko Adama i mam taką jakąś taką chrypkę i mnie strasznie boli jak przełykam, nie wiem od czego to no, tak to wygląda hm, Moje gardziołko coś choruje A, jeszcze chciałem powiedzieć Zapraszam także właśnie od podcastu dzisiejszego, od wiosennego Na cykl, myślę, że będzie 4 albo 5 takich cykli Uczmy się języka irlandzkiego, czyli gaelickiego, Czyli zapraszam na mały kurs Jak mówić po galicku Czyli tak, jak mówią prawdziwi, prawdziwi Irlandczycy Zatem podcast nie tylko dla Orłów, wydanie wiosenne. Pierwsze, podcast 73. Przed chwilą Marvin Gay słuchaliśmy. Za chwilę, zaraz po lekcji angielskiego, jedna z moich najulubieńszych chyba wiosennych piosenek, czyli Funky Filon i Wiosenne Przesilenie zwróciłbym uwagę, radziłbym zwrócić uwagę albo inaczej proponowałbym zwrócić uwagę na głos tej dziewczyny, która na samym końcu udziela się w chórkach, ma przepiękny, przepiękny głos i naprawdę, naprawdę warta polecenia zatem krótka lekcja języka irlandzkiego potem może jakieś reklamy, dżingle i funky filon, podcast nie tylko do laurów 7 minut 42 sekundy już gadam, zatem zapraszam jedziemy bo nieważne, gdzie jesteś, nieważne, gdzie słuchasz, nieważne, czy nienawidzisz, nieważne, czy kochasz, dla nas nie ma różnicy, ważne, że jesteś. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Dzień My name is Liam O'Mwendley. There are no books required for this course. Simply sit back and prepare to learn or relearn a range of Irish language expressions, that you can then use in your everyday life. I will speak the phrase in English and then I'll say the same thing in Irish. After that, there'll be a pause for you to practice saying the words in Irish yourself. I will then go on to the next phrase. So, let's begin. Lesson one, introducing yourself. There are a number of ways of greeting someone in Irish. When someone says, di you reply, di es Now you try it. You can also say any of the following. Listen and repeat. Hello. Di -guit. Please let me introduce myself. Ligdom mehain achar inahine. My name is Padr. Padr is anim dum. Hi, my name is Sean. Hi, Sean is anim dum. It's a pleasure to meet you. Tosh das, How are you? tu? I'm fine, and you? Tá mé go Good, thank you. Comha, groma I'm from Dublin. Isas Baile Átha Cliath I'm from Donegal. Isas Túnn na dom. You're from Kerry? Whereabouts Is As Kiri Kerry is a beautiful place Ta Kiri ghaelain. Now listen to these phrases again. Hello please let me introduce myself. My name is Sean. It's a pleasure to meet you. I'm from Dublin. Are you from Kerry? Kerry is a beautiful place. Thyrit, lig dom mehain achar inahinne. Sha an dom, thas e dás boileat. Is bilehart liad dom. Anas kirigrit. Tha kiriga Now, listen and then repeat these phrases around leave-taking. Well, nice to meet you. Well, das büllelat. Goodbye. Slang. See you. Fekemehu. Bye for now. Slangafoil. Now try putting two of the phrases together to close off an encounter. Well, nice to meet you. Goodbye. Well, das boile let. Now, trying to put a couple of sentences together yourself, try saying, Hello, I'm Pather from Donegal. I'm pleased to meet you. Okay. Hopefully you said something like, And that brings us to the end of our first lesson. You might want to review it until you become a millionaire. So what's your podcast on you? Good luck. Że kolejno następują i wyraźnie jest ich podział I tak polecie, przyjdzie jesień Temperatura spada, a zimą śniegu napada Bum bum biała jest Warszawa Wtedy zdesperowani chłodem Wielkich miast mieszkańcy zaglądają w portfele Kto ma kasę ten tańczy I wyjeżdża daleko w ciepłe kraje A pozostali pozostałym czekanie zostaje Odwieczne czekanie na cieplejszą roku Porę w niedogrzanym mieszkaniu Przed telewizorem Ja tak jak ty Tylko jedną Niech zacznie się Nigdy nie wiesz, co Cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów, podejdź bliżej. Podcast nie tylko dla orłów, podejdź bliżej. Panki Filon i wiosenne prześlenie jedna z moich najlubieńszych polskich piosenek na wiosnę. Obiecałem Wam, moi drodzy, list od słuchacza. Obiecałem, dotrzymuję słowa. Zaczęło się to wszystko od momentu, kiedy ponad miesiąc temu w Polskim Radiu został wyemitowany reportaż pana Janusza Deblesena o znamiennym tytule podcaster. Zgadnijcie, o kim był ten reportaż, zgadnijcie, kto w nim grał główną rolę. Oczywiście, ja, skromny, nieśmiały. Tak, dobrze, nie, nie żartujmy, to są poważne sprawy. A reportaż poszedł w Polskim Radiu. I po tym reportażu ukazało się. Źle, źle, źle, jeszcze raz. Po tym reportażu otrzymałem kilkanaście bardzo, bardzo ciekawych listów emaliowanych, odpowiedzi, różnych przemyśleń. Wiele listów, aczkolwiek ten jest szczególny, który zaraz Wam moi drodzy przytoczę. Wiele listów mniej więcej brzmiało tak. Witaj, Filip. Na początku chciałem Tobie podziękować za Twój podcast. Jest świetny. Podcastami zaraziłem się dość niedawno. Znalazłem trzeci myszką i tak się zacząłem. Od strony do strony znalazłem Twój podcast. W ciągu tygodnia ściągnąłem prawie wszystkie odcinki przez następne dwa słuchałem ich wszędzie. Mam nadzieję, że nie narażam Cię na jakieś koszty związane z transferem na Twoim Do tej pory przesłuchałem już kilka innych podcastów, ale Twój podoba mi się. Nie piszę tego, żeby się Tobie podlizać, ale dlatego, że... Faktycznie tak jest. Sam mieszkam w Dublinie od jakiegoś czasu. Kilka miesięcy dłużej niż ty. Fajnie jest się dowiedzieć czegoś nowego o tym Słuchając swoich wykupów, wiem o tobie tak dużo, że wydaje mi się, jakbyś był moim starym kumplem. Dziwne, nieprawdaż? Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam. Imię, nazwisko, adres. Czyż nie, jest, czyż nie jest warto robić w sumie tak małą rzecz, czyli podcast, by otrzymać tak ciepłe i fajne słowa? Naprawdę ten miesiąc ostatni, który był, powiem Wam, troszkę ciężki w pracy i taki troszeczkę osobiście, może nie za ciężki, ale zaczynam coś nowego w życiu i, i trochę się z tym zmagam. To podcast pomimo tego jakby pomógł mi w tym wszystkim. Właśnie pomogły mi listy od Was, moi drodzy słuchacze. Listy właśnie tego typu od moich drogich słuchaczy. Chciałem tutaj pozdrowić Jeffa z Danii, który, z którym też dość dużo korespondowałem. Jeff właśnie przesłał jako jeden z pierwszych właśnie list do mnie a ze swoimi uwagami i pisaliśmy troszeczkę nasze jakby by to powiedzieć cele założenia to podcastu troszeczkę się rozmijają ale to co Jeff mi napisał i co dał naprawdę, naprawdę jest wiele, wiele warte właśnie dzięki Wam to wszystko się dzieje, dlatego że są słuchacze, powiedzmy teoretycznie co odcinek te 400-500 osób różnie to, to, to bywa ale właśnie podcast na wiosnę podejść bliżej. Chciałbym, żebyśmy na tą wiosnę zrobili coś nowego, żebyśmy zaczęli robić coś nowego. Tak jak nieobliczalny Martin w swoim koczewisku ostatnio powiedział, był podcast, w zasadzie audycja, potem włożona jako podcast o komercji, że to życie nasze idzie w stronę komercji. Święta, jakiekolwiek, zaczynają się w sklepach trzy miesiące wcześniej. Teraz od miesiąca, niedługo Święta Wielkanocne, od półtora miesiąca już tutaj w Irlandii, w Dublinie leżą jajka wielkanocne, czekoladowe wielkie. Święta noworoczne, święta Bożego Narodzenia zaczynają się tutaj w październiku. Kogo interesuje, jaką fryzurę ma David Beckham? Przecież to jest tylko piłkarz. Kogo interesuje, jakie wielkie cycki metoda? Przecież to jest tylko jakaś piosenkarka. Ludzie, dokąd my zmierzamy? To dokąd to wszystko idzie? Naprawdę. Martin, twoi na pewno mi słuchasz. Twój właśnie podcast o komercji, o tym życiu był, był świetny. Nie, nie byłeś wtedy w tej formie, ale jakby tak podświadomie, właśnie podświadomie wykrzesałeś z siebie wszystkie siły i, i ten właśnie podcast koczowiskowy był, był świetny. Polecam drodzy słuchacze wejście na stronę koczowisko.pl. To jest nasz zaprzyjaźniony podcast i naprawdę warto cofnąć się kilka odcinków że tak powiem wstecz i znaleźć program chyba z zeszłego wtorku e, o właśnie komercji ciężko jest robić podcasty, szczególnie teraz kiedy nie mam komputera, co prawda mam takiego starego maczka, e, który działa nawet kiedyś na nim zrobiłem kontrolnie jeden podcast ale cóż, zobaczymy Czuję, że na wiosnę trzeba coś zrobić ciekawego, dlatego nowe wyzwania związane z podcastem, czyli edycja wiosenna, podejdź bliżej, nowa strona. To wszystko dla Was, słuchacze. Zostało mi niecałe 15 minut do końca podcastu. Chciałbym jeszcze powiedzieć kilka, myślę, ważnych rzeczy i już nie wracać do tego, żeby się nie powtarzać. Podcast to jest to, co chyba daję Wam najbardziej i najlepiej i to, co umiem najlepiej. Chodzi mi o dzielenie się właśnie z Wami, słuchacze. Wciąż szukam adekwatnej formy, aby być na jak najbardziej komunikatywnym. Staram się robić prawie każdy program, żeby był inny. Staram się nie zadudać. Jest miejsce na poszukiwania, jest miejsce na eksperymenty. Jest miejsce, także dla Was, słuchacze. Chciałbym, żebyście czasem się odezwali częściej, żebyście czasem coś przysłali, żebyście czasem coś powiedzieli od siebie. 73 podcasty. Kupa czasu, kupa roboty, ale jak już wspomniałem, kupa też dobrych rzeczy. Mnie podcasty wciąż bawią, ale czy Was bawią? Czy Wy odbieracie to wszystko tak samo jak ja? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Staram się robić podcasty tak, żeby mi się podobały, chociaż nie zawsze jestem z nich zadowolony. Staram się, żeby był rytm, żeby wszystko się zaczynało, żeby się kończyło, żeby wszystko było tak jak w reklamach, które robię, projektuję, żeby wszystko miało ręce i nogi, żeby nie był to chaos. A jeśli jest chaos, to żeby był jakiś pozbierany, tak jak dzisiaj. Podcast posiłkuję się tu troszeczkę listami od pana Janusza, mojego redaktora Deblesena, podcast jest jakby wyższą formą formą bloga. Prowadzę też bloga o Irlandii już prawie 3 lata będzie niedługo. Ale podcast jest właśnie jakąś taką formą bloga mówionego. Tu w tym wypadku słowo, muzyka, dźwięk. Mam nadzieję, że dotrwam do odcinka setnego. Nic się nie zapowiada, żeby nie dotrwał. Ale... Cóż, potrzebuję Wasze wsparcie, a z każdym podcastem coraz trudniej, z każdym miesiącem człowiek się starzeje. Nie zawsze mam pomysły, chociaż Gocha z podcastu Samosia mówi, że jestem zwariowanym człowiekiem, mam 100 pomysłów na minutę i ze mną po prostu trudno się nudzić. Ale tak to jest. Jedziemy do przodu, nie zawsze w dobrym kierunku mam wrażenie. Ale cóż, dopóki jesteście słuchacze, dopóki chociaż jeden słuchacz mnie słucha, jak mówił kiedyś Borys Kozielski, pozdrawiam Cię, warto robić podcasty, warto być dla Was. Jako autor podcastu nie tylko mam przyjemność do Was mówić, ale mam właśnie obowiązek do Was mówić. Tak jak na samym, na samym początku mówiłem, nie chcę, ale muszę. Ale to nie jest takie zmuszanie się, że Jezus Maria, podcast... Obowiązkiem moim, takim przyjemnym obowiązkiem jest właśnie bycie dla was, moi drodzy Obowiązkiem dla siebie jest bycie prawdziwym, bycie rzetelnym i bycie sobą, tak myślę. Hmm. Mam wrażenie, tak jak rozmawiałem z panem Januszem, że przekroczyłem pełną, pewną barierę, jak to sobie nazwaliśmy, barierę dźwięku. Wiem, że technicznie jestem dobry. Wiem, że... Nie boję się już podejść do ludzi. Wiem, że podcasty mają już jakąś renomę. Wiem, że jest nas niestety coraz mniej takich ludzi z pasją. Łukasz, Borys, ja, Martin. Martin, przepraszam, zapomniałem o tobie. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Kto jeszcze? Jak nie my. Ostatnio z Łukaszem Witkowskim o tym rozmawialiśmy. Jeśli nie my, to kto? Jest nas w Polsce 40 milionów ludzi. Drugie 40 poza krajem. Czy naprawdę nie stać nas na to, żebyśmy czasem coś nagrali? Powiedzieli coś o sobie? Podzielili się sobą? Bariera dźwięku, którą przekroczyłem, daje mi tą siłę, że jestem w stanie teraz zrobić już prawie wszystko. Pochwalę Wam się, że wysłałem dwa e-maile do pani premier... Irlandii do Pana Prezydenta e, e, bo, przepraszam odwrotnie do Pani Prezydent i do Pana Premiera właśnie o tym co robię, kim jestem i poprosiłem o audiencję, zobaczymy jak to wyjdzie może kiedyś usłyszycie o mnie, może kiedyś z Panią Mary McAleese albo z Panem Bertie O'Hernem usiądę z moim mikrofonem i porozmawiam jak Polak z Irlandczykiem albo Irlandczyk z Polakiem Bariera dźwięku, mam wrażenie, już nie istnieje. Przez podcast stałem się bardziej odważny, przez podcast jestem po prostu bliżej ludzi, bliżej Was. Mam wrażenie, że to jest takie proste. Mam wrażenie, że to jest z drugiej strony takie trudne. Po prostu być sobą przed mikrofonem, nawet z takim głosem. 11 minut, zostało mi jeszcze kilka minut na Lost i na moją nową fascynację filmową. I kończąc tą moją, może przedługawą i przymądrawą wypowiedź, chciałbym podziękować Łucji, która wygrała w naszym konkursie dwa bilety na koncert na koncert Chrisa Isaaca. Łucja, proszę o jakieś dane na adres redakcji. Zresztą widziałem, Łucja czasami się wpisywała od niedawna, ale jest. Ucja prosimy o kontakt, gratulujemy. Jakieś brawa może w tyle? Nie, nie będzie braw, bo wszystko jest w moim komputerze, a w pracy po prostu mam. nie mam dojścia do żadnych. całą bazę dźwięków miałem w komputerze i Plasków. Co ja my z tego komputera zrobię? No i idę niedługo, zobaczymy, czy może się to uda naprawić. Jak nie, to po prostu będę musiał kupić. Tak to wygląda. Podcast nie tylko dla Orów. Daję wam, moi drodzy, zobaczę to, co umiem najbardziej podcast i siebie i swój głos i swój dźwięki to co to co robię codziennie to pomału kończę zapraszam na podcast w przyszłym tygodniu gdzie zaproszę was moi drodzy łacze, do mnie do domu zobaczymy co w polskiej lodówce w irlandzkim domu a może w irlandzkiej lodówce w polskim domu w Dublinie jest jak wygląda moja wanna, jakie mam zabawki w wannie, jaki używam płyn do kąpieli, wszystko będzie za tydzień. Nie będę więcej zdradzał szczegółów, bo jeszcze mamy chwilę do pogadania. Zatem dziękuję Wam za te wszystkie 73 odcinki i kilka odcinków wideokastów. Dziękuję za to, że jesteście. Nie żegnam się z Wami, chociaż to tak brzmi. Dajecie mi siłę nawet, jeśli... Nie widzę was, nie czuję, to wiem, że gdzieś tam jesteście. Podcast numer 73, Wiosenny Wiatr, po raz drugi. Zapraszam. Co robić? Ty, komandii, twoja głowa. Nie ma drogi, można pospać. Można. O. Nigdy nie wiesz, co cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. Kilka dżingli, reklamy. Zapraszam ponownie. Będzie nareszcie o Loście, o którym już anonsuję od chyba miesiąca i ciągle nie ma czasu. Teraz podcast taki, właśnie taki chaotyczny. Niby nie wiem co będzie... Nie jestem po prostu do niego przygotowany Rozbiła mnie totalnie Awaria mojego srebrnego laptopa i, I cóż Lost, druga seria, odcinek 14 Troszeczkę retrospekcji I dzieje się Od czterech odcinków Zaczyna się dużo, dużo w Loście dziać um, Dzięki Szybkiemu Dostępowi do świeżych odcinków. Jestem bardzo, bardzo na bieżąco. Nie wiem, jak sprawa wygląda w Polsce, ale ja w Stanach jest premiera w sobotę, w środę wieczorem. Ja w czwartek rano w zasadzie z pracy już mogę sobie oglądać. Tak to wygląda. Ale dzisiaj troszeczkę ściemniam, bo nie do końca będzie o loście. Będzie o... Gotowe? Mogę przez chwilę popatrzeć? Jesteś prawdziwą artystką. Wyjdziesz stąd i już nigdy więcej tego nie zobaczę. Całkiem możliwe. Większość facetów zaczyna od czegoś małego. Od inicjałów matki albo dziewczyny. Ale nie ty. Wystarczyło parę miesięcy, żebyś się cały wytatułował. Niektórym zajmuje to lata. Nie mam aż tyle czasu. Choć bardzo bym chciał. Właśnie, Prison Break, moja nowa fascynacja. Prison Break, jestem właśnie po pierwszej serii, po pierwszych 22 chyba odcinkach. Um, kto mi powiedział o Prison Break, że jest fajny? Ktoś chyba z pracy i autor tego listu, który miałem przyjemność dla Was przeczytać jakiś czas temu. Um, pierwsza seria na początku troszeczkę się ciągnęło, ale potem z czasem akcja się rozwijała ostatnie cztery odcinki, bardzo, bardzo emocjonujące. W Polsce słyszałem, że ten film leci w Polsacie pod bardzo ciekawym tytułem Skazany na śmierć. No cóż, nie do końca jestem zadowolony z tego tytułu. To jest coś w stylu Orbitowanie bez cukru, jak przetłumaczyli kiedyś taki film. Albo, jak to było z tym, Dirty Dancing, wirujący seks. No dobrze, no ale tak to bywa. Polacy trafią. Um, jestem teraz w połowie drugiej serii. Jest bardzo ciekawie, aczkolwiek są odcinki lepsze i gorsze, ale jestem teraz bardzo, bardzo dużym fanem Prison Break i Pana Scottfielda. Um, no i Pani Doktor. Pani Doktor ma coś w sobie, aczkolwiek na początku była troszeczkę nieatrakcyjna, ale to chyba była taka taki zabieg właśnie autorów filmu. A Pani Doktor teraz wyzdrawiała i ma się dobrze. Um, Scofield, naprawdę polecam wszystkim Prison Break. Um, jakby ktoś chciał całą serię pierwszą na CD, na DVD w zasadzie i drugą, proszę pisać, wyślę pocztą. I cóż, to jest moja nowa fascynacja. Tutaj ostatnio um, mamy problemy z laptopem, więc nagrywam sobie na iPodzika i wieczorem pod łóżku, w łóżku pod kołdrą przeglądam sobie. Dźwięk jest bardzo dobry, wizja w sumie jeszcze też chociaż mały monitorek, bo w pracy, w pracy troszkę ostatnio jest dużo pracy, więc miałem czasu. Zatem Prison break, moja nowa, nowa filmowa fascynacja. A za tydzień, jak wspomniałem, zapraszam do mojego domu i zapraszam także do mojej szafy z płytami. Będziemy mówić za tydzień tylko o mnie. To prawie jak w każdym podcaście, nieprawdaż? dziękuję wam moi drodzy słuchacze. Pomało ukończymy podcast a nagrywam sotę, że tak powiem zmontuję to następnego dnia dopiero w pracy, zazwyczaj robiłem to na żywo montaż, muzyka, montaż, muzyka montaż, muzyka, gadanie a teraz troszeczkę inaczej zobaczymy jak to wyjdzie dziękuję wam za podcast 73 za tydzień podcast numer 74 co nam się kojarzy a może zrobimy co było w 74 roku 1974 oprócz utworu roku to może zrobimy co w tym roku się stało ważnego, takie małe kalendarium trzeba się rozwijać podcast nie tylko dla orłów podejdź bliżej, zapraszam was drodzy słuchacze na zbierzenia wszystko pójdzie w podcaście, zatem do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień żegnam, kłaniam się po pachy, albo po pas nawet to dla was co tydzień Filip Dawniński dziwnym dzisiaj, aczkolwiek miłym mam wrażenie na uchach głosu. To tyle. Dziękuję za eee, I to wszystko. Teraz będzie Biedronka, kawałeczek i koniec. Margociu, zaśpiewaj mi coś. Dobrze. To będzie piosenka z ogonkiem. Z ogonkiem? Biewiórka i lisek i zając. Futrza. Biedronka, nie ma ogonka, ma za to biegi Ale ładnie! Lubisz biedronkę. Hulaj nogę odstawimy do garażu, a Tatuś poczyta Ci książeczkę o tym, jak się wygrywa wybory do Sejmu.